z 18 odmian z palety Limagren, wybraliśmy trzy, którymi firma chce się najbardziej pochwalić, a o tych trzech odmianach opowiada pan Jacek Wojciechowski, od której zaczynamy? Myślę, że od odmiany Arsenal. Jest to nowy wzorzec soborowski, czyli Lata 2012-14, najlepszy wynik, jeśli chodzi o planowanie w skali kraju według Coboru. Z tego tytułu odmiana znalazła się w nowym wzorcu coborowskim i zastąpiła poprzedni wzorzec, którą, którym też była nasza odmiana Artoga, co świadczy o sile naszej genetyki. Wracając do odmiany Arsenal chcieliśmy ją Państwu polecić przede wszystkim dlatego, że jest odmianą wiernie i stabilnie wysoko plonującą, odmianą posiadającą gen odporności na suchą zliznę kapustnych, tzw. gen RLM7, odmianą, która posiada odporność na osypywanie się nasion, wysoką zimotrwałość i jest odmianą wczesną. No właśnie, tą odporność na osypywanie się nasion, bardzo ważna sprawa z praktycznego punktu widzenia, to można zmierzyć w dosyć prosty sposób za pomocą urządzenia. Jak to się mierzy? No jest specjalne urządzenie, którym posługuje się Francuski Instytut Rolnictwa INRA, służące do y, mierzenia siły potrzebnej do rozerwania łuszczyny. Zostało przebadanych y, no, kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy y, łuszczyn z różnych odmian i muszę się pochwalić, że nasze odmiany, m.in. Arsenal, ale także Anderson, czy inne odmiany z naszej y, palety, no, posiadają bardzo wysoką y, odporność na rozrywanie, gdyż ulegają dopiero rozerwaniu przy sile około 2,9 N, podczas kiedy odmiany, które nie posiadają tej odporności na osypywanie się, ta siła jest mniej więcej o połowę mniejsza w granicach 1,4 N. Oczywiście daje to rolnikowi wydłużenie okresu do zbioru i pewność, że nasiona trafią do kombajnu i magazynu, a nie zostaną na polu. Przechodzimy na drugą odmianę. Drugą naszą gwiazdę mogę polecić, odmianę Anderson. Jest to nowość, jeżeli chodzi o rynek polski. Natomiast sprawdzona już nowość przez, w badaniach coborowskich. Odmiana średniowczesna o przede wszystkim najwyższej zimotrwałości ze wszystkich odmian, które w Polsce trafiły do badań coborowskich. Tu można powiedzieć, że w 2012 roku po szczególnie trudnej zimie, gdzie no, rolnicy wiedzą, jak wyglądały pola w Polsce. W miesiącu kwietniu Coboru prowadziło badania oceniające procent roślin martwych na polu po tej zimie i Anderson miał tylko 5% roślin martwych, to znaczy, że 95% roślin przeżyło i w tym także roku osiągnął plon. Przeszło 54 50, 50 kwintale sektara z poletek soborowskich z całego kraju. To plasuje tą odmianę rzeczywiście no, w ścisłej czołówce zimotrwałości. Ja tutaj nie omieszkam powiedzieć, że według mnie to jest numer jeden. Poza tym oczywiście odmiana ta ze względu na nowoczesność i innowacyjność naszej firmy posiada już gen odporności na z ziliznę kapustnych RLM7 i na osypywanie się nasion i tak jak mówię, no szczególnie Arsenal i Andersen będziemy polecać naszym klientom w tym roku. Trzecia odmiana trzecia i ostatnia trzecia i ostatnia jest to odmiana, którą szczególnie polecamy tym, którzy borykają się z kiłą kapustnych na swoim polu. Jest to odmiana Andromeda sprawdzona już w polskich i niemieckich warunkach. Jeżeli chodzi właśnie o odporność na specyficzne rasy kiły kapustnych, możemy się pochwalić tym, że daje sobie radę z kiłą, plonuje bardzo wysoko i w porównaniu do odmian konkurencji o też kiłoodpornych daje plon wyższy, co zostało potwierdzone w badaniach niemieckiego coboru BSA, a także w badaniach w Polsce. Odmiana ta oczywiście jest przeznaczona tylko do uprawy tam gdzie jest kiła. No w Polsce te rejony to jest Polska Północno-Zachodnia, Pomorze, Mazury i Dolny Śląsk. Chociaż według badań profesor Jędryczki z Instytutu Genetyki Roślin w Poznaniu także w Wielkopolsce występuje. Być może rolnicy jeszcze nie zidentyfikowali tej choroby albo nie jest ona jeszcze na tyle groźna dlatego, że dotyczy głównie gleb ciężkich, zlewnych, o niskim pH, a przede wszystkim tam, gdzie rzepak jest dość często po sobie uprawiany rok po roku na polu, gdzie nie dochowuje się właściwego zmianowania. No właśnie, bo przecież mówi się, że to jest choroba wadliwego zmianowania. W związku z tym można dodatkowo wspomóc odporność, ten gen odporności. Również zmianowaniem, tak, również pomyśleniem o, o, o tym elemencie. Oczywiście tak, ale tutaj jeszcze raz powtórzę, że przede wszystkim jest to odmiana przeznaczona na pola, gdzie występuje kiła kapustnych, a oczywiście na tych polach zmianowanie oprócz stosowania odmian kiło odpornych jest absolutnie konieczne.